ich słowa to tylko bla, bla, bla, To baby. Tylu z tych lamusów miało już rzucić rap. Co? Rzucić rap. co ja z zuchu patrzę na rzucam rap. Co? Rzucam rap. Weź to tak na winie albo się jak bland Możesz to spać, być dumny, jak pawik, świecić kolorami, ja i tak zostanie sam nie chcę ci więcej znać Jak raz odjebałeś to słyszysz papa Tylu nowych ludzi koło. Robię dalej solo Nowy level flow Synu nie nagramy mu ze sobą Chyba, że dasz pęgę złoną Za element flow Co za kojot? Co sobie, Chyba robot? Patrz jak o O o Oni i one będą to wyczką Zamkniętych w głowy Nie ogarniają nic To jak Mamy granic, twoje panie, panie, Ja byłem niżej niż się mi wszystkie problemy lądowały w nosie. Ja po serwis spadałem, jak w tym locie. A teraz na trzeźwo tu ciekam, tylko kosę jak bok, bok, bok, Nie wiesz nic, nic, nie wiesz tej kocie, jak masz 7 żyć, to już dzisiaj ty chcesz pić w glebie. Przegrasz, to nawet nie kręgą, nie machniesz, już pańczą, zasilasz, masz własną matkę. ty mówię, bo właśnie nie mówię, dosadnie, lepiej idź, swoją własną matkę. Jeste szybki, miękkie jak gasmin Wyczytamy bokę więc Nic, więc Pierdolę hejt To tutaj nie dolatuje, o co szybruje, spierdolek hejt Hej, ci miłość miłości, pokój zrozum To błogosławieństwo, nie będziesz miał innych bogów Tak jak milionów przede mną, idź do głowy po rozum Go, go, go, go, jedną, albo z nikim i z oczu Go, go, go. nara koleżko. Koleżko. Koleżko. Banany chcą porapować, tu z nami pierdolą coś, że są ambitni Ja miałem tylko jeden zeszyt z rymami, dwa bity, trzy złote na trzy dni Cały czas jakieś pozyczki, ale nie po to, żebyśmy se wyszli w klub I posłuchali muzyczki, jak pożyczałem tobie oddać inny dług Zbierałem hajszta na wąż, jako trzynastolatek Przepiłem pieniądze zbierane dla chorych dzieci, bo sam byłem chorym dzieciakiem A ty mnie za to nienawidź, ogólnie Chcesz Zdanie. Zamiast o twoje względy, pozostanę szczery, kiedyś to docenisz podwójnie Kręciłem się tu jak dziecko we mgle i nieraz było mi ciężko w kurwę Problem był w mojej psychice, niestety ja skumałem to nieco później I nie pozwoliłem nikomu podejmować za mnie decyzji, to było to Pewności siebie nabrałem, jak zacząłem jeździć na bitwy, to było to Za mną wiele złych inwestycji, może chcecie odkupić krzywdy Nie chcę już więcej czuć głodu jak krzywki i pierdolę fałszywe dziwki, znikają z mojego życia i nie ma tematu Spalenie mostu to dla mnie nie problem, problem to ma to nie ma kwadratu Mordo najlepiej się czuję u siebie, czyli USB to jest mój port Ja zawsze byłem najpopularniejszy ustawki stawki czy bitwy, czy szkoła, czy sport Serio mam w chuju, to co powiesz o mnie, jak chcesz to mnie sobie nie Bo moje życie to nie tylko sukces, bywało, że chciałem się za ale nigdy rzucić rap, błagam No może raz, ale wtedy to miałem koleżko Jedno z pierwszych zejść po dragach Miałem przed sobą wtedy całe życie Nie mogłem dopuścić, by zejść po dragach I nie dopuściłem, także już się nie prój Ty weź lepiej pajacu, coś dawaj Staje se sytuacji, z tej sytuacji, z tej sytuacji, z tej sytuacji, z tej sytuacji,